Rozdział 8. wizji widzi drzewo życia. Kosztuje jego owocu i pragnie, aby tak samo uczyniła jego rodzina Widzi żelazny pręt, wąską ścieżkę i ciemną mgłę Sarja, Nefi i Sam kosztują owocu drzewa życia Ale Laman i Lemuel odmawiają I zebraliśmy wszelkiego rodzaju nasiona, zboże Jak też nasiona wszelkich owoców I stało się, że gdy mój ojciec przebywał na pustyni Powiedział on do nas Oto miałem sen, a raczej wizję. I dzięki temu, co zobaczyłem, raduję się w Panu ze względu na Nefiego i Sama, bo mam podstawę przypuszczać, że oni, a także wielu ich potomków, zostaną zbawieni. Jednak co do was, Lamanie i Lemuelu, to martwię się ogromnie z waszego powodu. Oto zdawało mi się, że w swoim śnie zobaczyłem ciemne i posępne pustkowie. I ujrzałem człowieka, ubranego w białą szatę, który zbliżył się i stanął przede mną. I przemówił do mnie, nakazując mi, abym za nim podążył. I gdy podążyłem za nim, znalazłem się na ciemnym i ponurym pustkowiu. Wędrując tak przez wiele godzin w ciemnościach, zacząłem modlić się do Pana, aby zmiłował się nademną mną według swego wielkiego miłosierdzia. I gdy pomodliłem się do Pana, ujrzałem olbrzymie i rozległe pole. I zobaczyłem drzewo, którego owoc był pożądany, gdyż czynił on ludzi szczęśliwymi. Gdy podszedłem i skosztowałem owocu tego drzewa, przekonałem się, że był on słodszy ponad wszystko, co kiedykolwiek kosztowałem. I zobaczyłem, że owoc tego drzewa był biały, bielszy ponad wszystko, co kiedykolwiek widziałem. I gdy skosztowałem owocu tego drzewa, Napełnił on moją duszę wielką radością Dlatego zapragnąłem, aby moja rodzina także go skosztowała Bo wiedziałem, że był on pożądany ponad wszystkie inne owoce I gdy rozglądałem się dookoła, że może zobaczę moją rodzinę Ujrzałem rzekę, płynącą w pobliżu drzewa, którego owocu kosztowałem I gdy patrzyłem, skąd płynęła, zobaczyłem niedaleko jej źródło A przy źródle ujrzałem waszą matkę Sarję, Sama i Jego, którzy stali, jak gdyby nie wiedzieli dokąd mają iść. I machałem do nich ręką, a także wołałem głośno, aby przyszli do mnie i skosztowali owocu, który był pożądany ponad wszystkie inne owoce. I stało się, że przyszli do mnie i także skosztowali tego owocu. I pragnąłem, aby Laman i Lemuel również przyszli i skosztowali owocu. Dlatego patrzyłem w kierunku źródła rzeki, że może ich tam zobaczę. I zobaczyłem ich, ale oni nie chcieli przyjść do mnie i skosztować owocu. I ujrzałem żelazny pręt, który prowadził wzdłuż brzegu rzeki do drzewa, przy którym stałem. Ujrzałem również wąską ścieżkę, która wiodła wzdłuż żelaznego prętu do drzewa, gdzie stałem. Wiodła ona także obok źródła rzeki na obszerne i rozległe pole, będące niczym świat. I widziałem nieprzebrane tłumy ludzi, wielu z nich śpieszących się, aby wejść na ścieżkę prowadzącą do drzewa, przy którym stałem, i gdy na nią wchodzili wyruszali wzdłuż ścieżki wiodącej do drzewa i stało się, że powstała ciemna mgła. Tak ciemna, że ci, którzy wyruszali wzdłuż ścieżki, tracili kierunek, schodzili ze ścieżki i gubili się. I widziałem innych śpieszących ku ścieżce, i ci, gdy się na nią dostali, chwytali koniec żelaznego pręta i dążyli naprzód przez ciemną mgłę, nie odstępując od żelaznego pręta, aż przyszli i skosztowali owocu tego drzewa. I gdy skosztowali owocu tego drzewa, rozglądali się wokół, jak gdyby się wstydzili. Ja także rozejrzałem się dookoła i ujrzałem na drugim brzegu rzeki ogromny, przestronny budynek, Stojąc jak gdyby w powietrzu, wysoko ponad ziemią I był on pełen ludzi, starych i młodych, mężczyzn i kobiet Bogato ubranych, którzy wskazywali palcami i szydzili Z tych, którzy przyszli i kosztowali owocu I gdy ci ludzie kosztowali owocu, wstydzili się z powodu tych, którzy z nich drwili Odchodzili na zakazane ścieżki i gubili się i teraz ja, Nefi, nie przytaczam wszystkich słów mojego ojca, lecz mówiąc pokrótce, zobaczył on innych ludzi śpieszących ku ścieżce, którzy gdy dochodzili, chwytali koniec żelaznego pręta i dążyli naprzód, trzymając się przez cały czas żelaznego pręta, aż doszedłszy padali na ziemię i kosztowali owocu drzewa. Lechi widział także innych ludzi, na ślepo zmierzających do ogromnego i przestronnego budynku. Wielu z nich tonęło w otchłaniach rzeki i wielu tracił z oczu, gdy odchodzili, błąkając się po nieznanych drogach. I wielki był tłum ludzi, którzy wchodzili do tego osobliwego budynku, a wszedłszy tam, wskazywali palcami i szydzili ze mnie i z tych, którzy kosztowali owocu, lecz my nie zważaliśmy na nich, albowiem jak powiedział mój ojciec, ci, którzy zważali na nich, odchodzili i gubili się. Alaman i Lemuel nie skosztowali tego owocu, powiedział mój ojciec. Gdy mój ojciec opowiedział wszystko o swoim śnie, czyli wizji, a było tego wiele, rzekł do nas, że z powodu tego, co zobaczył w wizji, martwi się bardzo o Lamana i Lemuela, że zostaną oni odsunięci od pana. Dlatego namawiał ich z całym uczuciem troskliwego Ojca, aby byli posłuszni Jego Słowom, że może Pan będzie dla nich miłosierny i nie odsunie ich od siebie. Tak mój Ojciec ich nauczał. I gdy skończył nauczać, a także prorokować im o wielu rzeczach, nakazał, aby przestrzegali przykazań Pana i na tym skończył.